Produkt podcast, nazwa święty spokój, adres podcast e-mail podcast -małpa Cześć. 19 odcinek podcastu Święty spokój. Oto właśnie przed wami się prezentuje. I jak zwykle zapraszam na utwór muzyczny, a dzisiaj będzie na początek Hire pana Joe Kellera z płyty Back on Track. No mi to brzmi troszkę jak taka wprawka gitarowa, no ale posłuchajcie. Witajcie w 19 dziewiętnastym odcinku podcastu Święty Spokój. Po co w ogóle Zacznijmy od korespondencji. Mamy dwa listy dzisiaj od Pawła i od Krzyszmana. Paweł napisał, że codzienne audycje tworzył kiedyś Borys Kozielski i że Dość wysoko postawiona jest to poprzeczka i rzeczywiście Borys. Borysa sobie bardzo cenię. I też słuchałem jego podcastów i też uważam, że e, tylko pamiętajmy, że Borys. Przepraszam, chwileczkę. Borys to jest prawie że profesjonalny dziennikarz. E, Natomiast ja jestem całkowitym amatorem, ale to nie, nie, jest, nie chodzi mi o to, żeby się usprawiedliwiać, tylko wydaje mi się, że moje, mój pomysł troszkę jednak się różni. Ja bym chciał robić coś bardziej takiego luźnego, coś bardziej śmiesznego. Poza tym chciałbym w to wciągnąć wiele osób, więc podcast byłby kalendarium, które ja wymyśliłem, a które nie wiem, czy dojdzie do skutku, bo chętnych jak na razie nie widać, więc to kalendarium, które ja wymyśliłem, byłoby codziennie praktycznie inny. Kurczę. Zaraz wam powiem, skąd te takie dziwne odgłosy, trzaski. Ale to za chwilę, bo to... No i drugi list od Krzyszmana, który zawsze mnie chwali, co jest bardzo, bardzo miłe, ale Szpileczka też się znalazła, bo powiedział mi, że muzykę to mógłbym ograniczyć tylko do końcówki, bo głupio się przewija. No to ja mam dla Ciebie taki taką propozycję, że można nie przebijać, tak, możesz sobie przesłuchać tą fajną lub niefajną piosenkę, muzykę, zobaczyć co się dzieje w świecie dźwięku, no a ja, a ja się zastanawiam, ale kurczę, lubię, no, lubię tą muzykę puszczę. no to jest taka misja, no. bardzo mi się nie podoba to, że przebijasz, w ogóle to jest Wiesz co, nie wiem, no to to nie jest fajne. No nie przewijaj, słuchaj tej muzyki. No muzyka łagodzi obyczaje, muzyka jest świetna. No, no i napisał, że podcastu Kalendarium nie będzie fanem i że go to nie interesuje. No. Krzyszmar, słuchaj, no bardzo fajnie, bo piszesz pod prawie każdym moim odcinkiem, że fajny że fajnie i no, generalnie yy, komplementy na plus. A tutaj nagle, no, że i muzyka ci się nie podoba, i że kalendarium ci się nie będzie podobało. No weź, no, człowieku się ogarnię, no. no, Nie wiem, nie wiem. No powiem ci, zawiodłem się na tobie. Zawiodłem się. I yy, Jeszcze jeden komentarz. Komentarz do odcinka 16 więc taki troszkę zaległy. Ale bardzo ciekawy. Przeczytam cały, bo przeczytam cały. Odcinek jest anonimowy, tak, anonimowy, anonimowy. Nikt się pod nim nie podpisał. Rzecz. Aha, może tak, jeszcze. To był odcinek irańsko-reprezentacyjny, w którym mm, mówiłem o kibicach i o ich świętościach. I komentarz jest taki, rzeczy bywają różne jedne są fajowe, inne ważne lub ważniejsze a jeszcze inne święta dla mnie ważną rzeczą są sprawne hamulce w aucie, wojna ojczyźniana i obrona rodziny przed hunami to już rzecz święta, a kibicowanie ulubionym sportowcom to sprawa fajna ale nie święta, przynajmniej tam skąd pochodzę zabawa w fanatyzm stadionowy, albo w zabijanie wrogów, np. przykład w gun jest dla ludzi zdystansowanych. Wiem, że się do tej flagi nie modlisz, więc może lepiej i trafniej byłoby mówić o zabawie w święta flagi, bo inaczej jakiś pajac ma szansę znaleźć poparcie dla swoich prawdziwych fanatycznych, prawdziwie fanatycznych poglądów. Pamiętajmy, że sprawa kibicowania ulubionej drużyny, drużynie nie wymaga fanatyzmu, a jak go ktoś zu, zużywa na takie rzeczy, to czym się wykaże, jak trzeba by walczyć z jakimś okupantem, na przykład zmutowane chomiki lub warzywa zombie. Pozdrawiam również pozdrawiam Cię serdecznie, anonimie, bo trafiłeś w sedno sprawy. Ja ten komentarz, tą świętość tej flagi rzeczywiście niefortunnie, niefortunnie w moim mniemaniu użyłem i po prostu to jest tak, że jak się nagrywa podcast jak się rozmawia jeśli to jest taka żywa dyskusja tudzież żywy monolog niecenzurowane, to można czasem trudno znaleźć odpowiednie słowa, a ty właśnie y, znalazłeś odpowiednie słowa do tego, y, do, do tego, co chciałem sam powiedzieć. Aczkolwiek trzeba, y, trzeba sobie też y, uświadomić, że dla niektórych ludzi, y, czy to y, Rozumiane na opak, czy nie na opak, to już jest kwestia waszej oceny, każde, każdego z was. Jest to rzecz yy, święta. Yy, no, I tyle, ale yy, pełna zgoda, anonimie jak najbardziej się zgadzam z tym, że, yy, że są rzeczy dużo ważniejsze, i, i też uważam, że yy, właśnie przypisywanie takim drobnostkom w gruncie rzeczy takiej ogromnej roli jest szkodliwe. Tak. No i to tyle w temacie korespondencji. A ja Wam teraz powiem skąd się biorą te szumy, trzaski. Otóż mam coś nowego, coś fajnego. Kupiłem sobie mp3, którą po prostu, o której marzyłem już od dawna. Heldzia, zostaw łapę. O której marzyłem, to była moja y, taka idea fix. Miałem y, kiedyś mp3, ale mi się popsuła. A że chciałem porządną mp3, porządną nawet nie w sensie jakiegoś mm, Jakości dźwięku, która by mnie powaliła na kolana, bo nie oszukujmy się, Petrójka to jest małe urządzenie, puszczające muzykę przez małe słuchawki, więc nie spodziewajmy się jakości studyjnej. No i puszczające przede wszystkim muzykę najczęściej z, ze stratnych, z kodeków stratnych. Tak, 3 ale ja chciałem mieć mp3, która przede wszystkim będzie miała dwie plus jedno cechy. A mianowicie, po pierwsze będzie grała wszystkie formaty, w których w ogóle muzyka funkcjonuje w świecie elektronicznym, nie tylko mp3 a z mi po prostu no również flagi, których, których mam sporo i niektóre, które właściwie swoje płyty tak jak kiedyś przerabiałem na mp3, teraz przerabiam na formę flag. Druga cecha, ponieważ druga jest, cecha jest związana z Wami, z nami, naszym środowiskiem podcasterskim, Przecież ja do żadnego środowiska nie należy. Z nikim się nie kontaktuje. Siedzę tu w tej norze taki sam, samotny. No dobrze, ale chodzi o podcasty. Podcasty, audiobooki. Chodziło mi o to, żeby można było zwiększyć tempo nagry yy, odsłuchiwania. Ponieważ yy, gadane rzeczy da się yy, słuchać w tempie na przykład 150%, i dalej rozumieć i na przykład, nie wiem, godzinny podcast przesłuchać w 40 minut. Nie tracą zupełnie z, na treści, książki, audiobooki również, na przykład zdarzają się tacy lektorzy, którzy czytają bardzo wolno. No i wtedy przyspieszenie takiej, takiej Książki, nawet ze względów estetycznych, jest pożądane. Poza tym, tak jak mówię, do tego się po prostu da przyzwyczaić. To jest tak, że taki, taki, taki gadane coś, puszczone w szybkim tempie. Aha, tylko że to jest bez zmiany wysokości dźwięku, więc to nie jest tak jak nie wiem jakby ktoś się heły wdychał, tylko normalnie na normalnej wysokości wysokość dźwięku jest normalna, tylko szybciej. No i to jest bardzo, bardzo pozytywna cecha. Ja tak na, z komputera słuchałem, ale nawet nie, nie sądziłem, nie, nie byłem pewien, czy taką MP3 znajdę, ale znalazłem. No i trzecia cecha, którą właśnie yy, trochę która powoduje te trzaski. Otóż MP3 ma dyktafon. Tak, teraz nagrywam właśnie na MP3. Właśnie jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Już widzę jej wadę związaną właśnie z tym, że zbiera z otoczenia dźwięki takie jak właśnie dotykanie jej, stukanie. Słyszę to w słuchawkach. Ciekawy jestem, jak, jak to wyjdzie w rzeczywistości, no bo przechodząc gdzieś, nie wiem, trącę kablem o, o jakieś krzesło, kablem od słuchawek i już, słychać, i już to słychać w MP3, więc zobaczymy jak to będzie. W każdym razie jestem z tej cechy również zadowolony i wiążę z nią spore nadzieje. Może... Ja, przez, żeby się nie stresować, kabel od słuchawek odłączę. Wtedy nie będę słyszał ja tych trzasków, dźwięków i zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie dzisiejsza audycja nagrywana jest na mojej pięknej, nowej mp Tak. A ponieważ jest to z całą pewnością fajny, yy, dobry sprzęt, godne polecenia, to bez ogródek, o właśnie, może ja w coś włożę tą MP3, w coś materiałowego, po prostu krótko mówiąc, w skarpetkę, i żeby, żeby ona nie, nie przestała się krótko, strasznie szło, dobra, zobaczymy, dobra, zobaczymy jaki to przyniesie efekt. Od tej pory nagrywam nagrywam w skarpecie. W skarpecie. Znaczy ja jestem w dwóch, a mp się doskonale mieści w jednym. Tak, ponieważ jest to produkt absolutnie godny polecenia, bardzo jestem zadowolony z niej. Jeden z najlepszych moich zakupów ostatnich czasów, już to powiem bez... Wahania, markę i zareklamuje tutaj yy, z, po prostu z czystej, z czystej, nieprzymuszonej woli i tylko dlatego, że, że to jest po prostu dobry sprzęt, a mianowicie jest to kołon. Kołon i audio to, co teraz słyszycie, to jest rozkładanie suszarki, bo będę wieszał pranie. Kołon i audio model i 9 to jest model, troszkę już starszy, już niedługo być może zniknie z, ze sklepów, już niedługo nie będzie można go kupić, ale ma tą pozytywną cechę, że jest starszy, że po pierwsze jest trochę tańszy, albo nie, inaczej, po, pierwsze, po drugie jest trochę tańszy, a po pierwsze ma właśnie tą bardzo pożądaną przeze mnie cechę, czyli puszczanie, odgrywanie materiału w zmienionym tempie. Także yy, tak, no, bez ampepróbki radziłem sobie dosyć długi czas. Bardzo mi tego brakowało. No. Jestem takim miłośnikiem dźwięków, dźwięku w różnej postaci, czyli i muzyki, i właśnie Właśnie tego, co, co wszyscy mówili, naszych podcastów i audycji radiowych, że bardzo mi brakowało tego. Aha, radio oczywiście. mp 3 również ma radio. Moja mp 3 ma radio, tak. No i jeszcze, jeszcze oprócz radia okazało się, że na to nie, nie zwracałem uwagi, nie sądziłem, że to może być yy, pomocne, przydatne. Ma całkiem przyzwoity polizer. Do muzyki to specjalnie nie jest jakieś, przynajmniej dla mnie, hmm, niezbędne, nie jest zbyt potrzebne. Słucham muzyki bez, bez żadnych udziwnień w, w stylu podbijania basów, tudzież innych tam efektów. Reverb na przykład, taki echo. Ale dla słuchania właśnie podcastów, audiobooków ma to fajne zastosowanie, ponieważ można sobie... To, to jest tak, że być może ta cecha również nie byłaby aż bardzo taka potrzebna, ale niektóre są nagrane tak cicho jakoś, nie wiem, to w każdym razie ja sobie podbijam bardziej środkowe, środkowe te częstotliwości, troszkę jeszcze wysokie, niskie zostawiam bez zmian i przez to mam po prostu wyraźniej głośniej wygodniej, więc okazało się, że qualiter również jest przydatny. No mam jeszcze takie funkcje, z których jeszcze nie korzystałem więc nie wiem czy to będzie mi pomocne. Bardzo przeglądarka zdjęć, ale to wiadomo mały ekranie, więc nie spodziewam się tam specjalnych jakichś rewelacji poza ewentualnie taką, że nie wiem chcę pokazać zdjęcie komuś tam pieska, czy coś, czy coś mam śmiesznego. Słabo wydaje mi się z tymi zdjęciami jest, bo się steruje powiększaniem i. i przesuwaniem tego zdjęcia po ekranie. Yy, co jeszcze? Zobaczymy. Nie jest to, że do nagrywania. Trochę eksperyment... To, trochę yy, jesteście teraz moimi królikami doświadczalnymi, bo, bo nie wiem, jak to będzie wychodzić. Nie wiem, jak to, jak to się nagrywa. Jeszcze nie próbowałem. Yy. Coś tam tylko powiedziałem, raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy odsłuchałem, jakość była co najmniej zadowalająca. Yy, mp, mp3, MP3, MP3, sprzęt nagrywa w formacie WMA, z radia można też coś sobie nagrać, o z radia, tak można. Sprzęt nagrywa w formacie WMA, można regulować jakość, głośność mikrofonu, jakość ustawiłem oczywiście na najwyższą bo potem w trakcie edycji dostosuje i tak będzie... Po prostu jakość w tej chwili przekracza to, co potem i tak Wam prezentuje na, na stronie. Co jeszcze ma, jaką funkcję? Można przeglądać tak, zdjęcia, filmy, które nie są specjalnie dla mnie, też zobaczymy, jak to będzie. No, nie, nie spodziewam się tam jakiegoś kinomaństwa na tym maleńskim ekraniku. Nie zależało mi zupełnie na tej funkcji. Chociaż mam też takich trochę różnych czasami do obejrzenia rzeczy, nie wiem, z jakichś telewizji internetowych, jakieś wiadomości czy coś takiego, ściągnięte takie filmiki, więc zobaczymy jak to będzie. Jeszcze tego nie nie sprawdzałem. Oczywiście pewnie tam plik się odgrywa, tylko ciekaw z tym, jak to jest z, z No i ma jeszcze przeglądanie plików tekstowych. Także też nie spodziewam się, żeby to było yy, była alternatywa dla e-booków jakichś, dla czytników, ale, nie wiem, zanotować listę zakupów, jakieś hasło może, nie wiem. Być może, być może jest to jakiś, jakiś pomysł. W każdym razie, wiadomo, trzy najważniejsze cechy dla mnie to odgrywanie wszystkich formatów, możliwość regulacji tempa odtwarzania i mikrofon, czyli dyktafon. Tak. No i, i, i właściwie to chciałbym się, no tyle, no jeszcze dogram pewnie być, nie wiem, być może już na komputerze y, zapowiedzi piosenek, tak, bo piosenki będą i koniec. No dobra, nie wiem, może się zastanowię. może będą dwa, dwie wersje, Dla no. Krzyżmana i dla reszty. Dla normalnych, co słuchają muzyki. No. To... Cóż, no żegnam się z Wami po raz pierwszy. Po raz drugi się z Wami pożegnam zapewne przy zapowiedzi piosenek. tej piosenki ostatniej. Piosenki albo jakiejś muzyki, bo równie to bywa. No i kończę ten eksperymentalny odcinek. A jeszcze chciałem Wam coś powiedzieć ciekawego ciekawego chyba, tak mi się wydaje, bo dzisiaj nie wiem, czy ktoś tak robi. Otóż skąd miałem pieniądze na MP3? Pieniądze na MP3 miałem z oszczędności. Oszczędności takiego rodzaju, że wszystkie monety, jakie miałem, wrzucałem do skarbonki. Tak, normalnie do skarbonki. skarbonka ewaluowała ewoluowała przez ten czas, tak, ewolucja istnieje w świecie skarbonych. Na początku skarbonka była litrowym słoikiem, potem mój tatuś dał mi taką skarbonkę, którą własnoręcznie stworzył, a która ma super funkcjonalność, bo jest skręcana i rozkręcana, w związku z tym jest y, łatwo się do niej dostać w razie tak zwanego ostatecznego rozbijania, bez, bez rozbijania, czyli karbonka jest wielokrotnego użytku. Jednocześnie jest zrobiona z takiego pleksiglasu, czy tam szkiełka jakiegoś, w każdym razie ma przezroczyste ścianki, taka w kształcie prostopadłościennej urny o podstawie kwadratu i widzę, błysnąłem. Trzeba się uczyć, żeby takie rzeczy móc powiedzieć i wyobrazić sobie. No w każdym razie jest przyzroczysta, bardzo fajna. No ale yy, ta forma skarbonki ewoluowała dalej. Dzisiaj skarbonka moja jest yy, ceramiczną piłką nożną z yy, Dziurką do wrzucania pieniędzy i z dziurką taką szerszą, zatrykaną plastikowym korkiem do wyjmowania. Nie jest to skarbonka, może pod względem funkcjonalnym lepsza, ale ma za to jeszcze inną zaletę yy, przesądzającą o tym, że jest to yy, lepsza skarbonka. Otóż jest to prezent od mojej córki na moje urodziny to od razu ją na pierwszym miejscu wśród skarbonek. No i ja wrzucałem do tej skarbonki wszystkie monety, jakie posiadałem. Oczywiście próbowałem akcelerować te oszczędzanie w ten sposób, że jak w kieszeni miałem 15 złotych monetami i 20 złotych w papierku i szedłem po gazetę, to oczywiście wgadnijcie, czym płaciłem. Także troszkę, troszkę było takiego cheat'owania, ale w rezultacie po, nie wiem, kilku, ile to mogło minąć, no nie pamiętam kiedy zacząłem zbierać, ale w każdym razie kilka tygodni na pewno, no, nie wiem, 10, 12 tygodni pewnie minęło i już po tym czasie Mogłem skarbonkę otworzyć ciężka, ogromna, i pod niej pływa, i wyciągnąć pieniądze i kupić sobie ten wspaniały, naprawdę wspaniały przedmiot. Jestem zachwycony, jestem zachwycony tym, że mam już tę trójkę. Bo słuchałem dźwięków do tej pory z telefonu, który był przede wszystkim niefunkcjonalny. Nie chodzi o jakiś, ale u, u, u, ułożenie playlisty niemożliwe. Wysłuchanie. Czegoś innego niż MP3. Niemożliwe. Dlatego stałem yy, z wielką radością z yy, telefonem jako odtwarzaczem się rozstałem. Tym bardziej, że telefonu swojego nie lubię, ponieważ jest to telefon służbowy. I pod względem dzwonienia, oczywiście, sprawdza się wspaniale ale oprócz dzwonienia przychodzi na niego non-stop cała fura maili służbowych. W związku z tym... No, człowiek jest trochę tak ciągle w pracy i to nie jest fajne. Dobra, ale koniec tej dygresji. Żegnam się z nami po raz drugi. Tak? Ten szum to było wyciąganie MP3 ze skarpety. I pewnie nie ostatni. Jeszcze jedno pożegnanie, tak jak mówię, będzie, będzie przy zapowiedzi ostatniej, ostatniej piosenki. Tak. Teraz. No i na koniec piosenka optymistyczna, taka, powiedziałbym, taka hop do przodu, taka, no, hurra, radosna, włoska, zespół nazywa się Banda, z albumu Banda, piosenka ma matutu El Dia Que me vaya", taka Sanremo, taka Corazon, no, piosenka, Świetna, taka melodyjna i to jest piosenka dla Ciebie, Krzyszman, dla Ciebie, żebyś wiedział, że piosenka może być piosenką. Zapraszam i żegnam się z Wami do usłyszenia w 20. podcaście Święty Spokój. Eldia Komowaja.